Minęła godzina 21. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Piotr Paszkowski. Uwolniony przez władzę w Mińsku Andrzej Poczobut pragnie działać na Białorusi, mówi były kandydat na prezydenta Aleś Michalewicz. Podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka wyszedł na wolność, ale prokuratura się z tym nie godzi. Rządowa ustawa o prawach i obowiązkach ucznia z poparciem większości klubów parlamentarnych. Białoruskie środowiska opozycyjne z ulgą przyjęły wiadomość o uwolnieniu Andrzeja Poczobuta. Dobra wiadomość jest taka, że Poczobut wyszedł na wolność, ale smutne jest to, iż nie może on pozostawać w swoim kraju. Powiedział polskiemu Radiu, Białoruski Związkowiec, były kandydat na prezydenta Aleś Michalewicz. Człowiek nie jest na Białorusi, z którą jest powiązany, po Czobot zawsze deklarował, że dla niego jest czymś bardzo ważnym, dalej działać jako część mniejszości polskiej na Białorusi w Białorusi wewnątrz kraju, no i niestety na razie tego nie udało się. I to jest z pierwszych jego pytań tak czy może wrócić, no ale najważniejsze, że jest na wolności i to jest naprawdę najlepsza wiadomość. Andrzej Poczobut został uwięziony przez białoruskie władze w 2021 roku. Mężczyzna podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym w ubiegły czwartek zginął poseł Łukasz Litewka, opuścił areszt. Informację potwierdził rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Sosnowcu Bartosz Kilian.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 Nie da się zmyć afery Zonda Krypto z twarzy polityków PiSu, ocenia rzecznik rządu. Adam Szłapka przypomniał okoliczności prac parlamentarnych nad zawetowaną później dwukrotnie przez prezydenta ustawą w tej sprawie. Mówił też o powiązaniach finansowych Zonda Krypto z politykami obecnej opozycji.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 Wcześniejsze w kancelarii prezydenta Zbigniew Boguński powiedział, że rząd przez dwa lata nie zrobił nic w sprawie kryptowalut, a teraz próbuje przerzucać odpowiedzialność na prezydenta. Prezes pisu Jarosław Kaczyński powiedział natomiast, że jego zdaniem kryptowalut należy całkowicie zakazać. To są aktualności jedynki. Większość klubów parlamentarnych opowiedziała się za skierowaniem do dalszych prac rządowego projektu ustawy o prawach i obowiązkach ucznia. Gwarantuje on między innymi uczniom prawo do kształtowania własnego wyglądu oraz kataloguje uczniowskie prawa i obowiązki. Projekt przedstawiła szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka. Po Pierwsze porządkuje, zbiera prawa i obowiązki uczniowskie w jednym miejscu. To nie są nowe prawa wymyślone przez ministerstwo. To są prawa, które uczniowie mają od dawna. Prawo do równego traktowania, prawo do prywatności, prawo do sprawiedliwego oceniania, prawo do wolności od przemocy i dyskryminacji. Projekt skrytykowały Prawo i Sprawiedliwość oraz Konfederacja.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 u starszemu z nastolatków 7 lat więzienia za główne przestępstwa i dodatkowe 2 lata za pochwalanie terroryzmu. Spragi Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. We w nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Początkowo lokalnie na północnym wschodzie, wschodzie i w centrum słabe, przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem lub śniegu. Minimalnie od minus trzech do plus jednego stopnia. Ciśnienie w Warszawie wynosi teraz 1010 hektopaskali. Klimat w całym kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. 19% prądu w sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Zaleca się normalne korzystanie z urządzeń elektrycznych. W zlewniach Głonnoteci Górnej, Liswarty i Warty oraz Radomki utrzymuje się susza hydrologiczna. Jedynka Polskie Radio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 Reklama Autopromocja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 Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór Państwu, Agata Pasent. Rafał Sławoń i motywę. Tak, dziś w motywach będziemy rozmawiali, dyskutowali, a może nawet plotkowali o naszych sąsiadach. Tych za ściany, tych z zamiedzy i tych y, za granicą. Za granicami właściwie. Tak jest. Y przedstawiam migusiem naszych gości, bo są tak fantastyczni, że nie chcę tracić za dużo czasu, zwłaszcza, że wszyscy są potwornie zajętymi osobami i dziękujemy im bardzo, że znaleźli dla nas czas tutaj na te motywy. Magdalena Rigamonti z nami w studiu w Warszawie, dziennikarka, e, autorka książek. E, jesteśmy tutaj przede wszystkim dlatego, że nie tak dawno ukazała się taka praca zbiorowa książka która jest zbiorem reportaży, y, tytuł Z widokiem na Polskę, Sąsiedzi, Kciuk, Stalina, Czeski Dług i KGB. I to jest taka praca zbiorowa, to są reportaże i jeden z reportaży jest właśnie pióra Magdaleny Rigamonti i dotyczy... To zaraz powiemy, do czego dotyczy. Dobry wieczór. Praca, do, dobry wieczór, dobry praca wieczór. zbiorowa dziennikarzy i reporterów e, Onetu, Onetu, bo tak ja jest. jestem dziennikarką Onetu. Tak jest, mhm. e, dziennikarka Onetu, a e, również z nami pani mecenas Karolina Pilawska. Dobry wieczór. E, dobry wieczór, bo sąsiedzi to również wspólnoty e, mieszkaniowe i konflikty sąsiedzkie na przykład. Sąsiedzi tak często jest. potrzebują adwokata. Tak i często zgłaszają się po poradę, co zrobić z uciążliwym sąsiadem. No i y, y, łączymy się z y, studiem Polskiego Radia w Olsztynie, a tam y, fantastyczny muzyk, aranżer, y, saksofonista, y, człowiek, który potrafi łączyć brzmienia i w ogóle łączyć ludzi muzyki. I te sąsiadujące brzmienia będą też tematem naszym, sąsiadujące kultury muzyczne Grzech Piotrowski. Pozdrawiam cię serdecznie grzechu. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. A ja od razu pomyślałem sobie, że muzycy, może zwłaszcza y, pianiści, to mają z sąsiadami chyba złe skojarzenia, bo jak ktoś zwyklawicz trafi pianista, to się mówi, że za dużo ma sąsiadów, prawda? Tak, gra po sąsiadach. Tak, gra po sąsiadach. Tak, tak, <grym> to, to, to nie najlepsze skojarzenie w sumie chyba. Ale słuchajcie, może najpierw tak y, ogólnie Was zapytamy, czy macie dobre y, stosunki sąsiedzkie? Z tymi najbliższymi sąsiadami. Ja mieszkam w dziesięciopiętrowym budynku, w klatce B. I ta klatka B to jest. No, ja tak na, tą, na tych swoich sąsiadów patrzę trochę dziennikarsko i reportersko, choć staram się nie. I to jest tak. To jest opowieść na książkę. To jest opowieść na duży, duży reportaż zatytułowany Klatka B. Ja jestem osobą, która ma relacje sąsiedzkie, stosunki sąsiedzkie utrzymuje z sąsiadami e, kontakty, ba, e, nawet e, raz na jakiś cza czas spędzamy razem Sylwestra na przykład, e, kiedy okazuje się, że jedni zostają w domu i ja zostaję w domu i ktoś jeszcze i wtedy w jednym mieszkaniu się spotykamy i to jest... E, wspaniała, a wszyscy mamy widok, piękny widok na całą Warszawę z Grochowa. Dobrze, więc... że nie powiedziałeś adresu, bo myślę, że już by nie, nie, ludzie nie, nie. się wybierali a nie z do Magdalena nie ceny Rygamont. mieszkań mogłyby podskoczyć, skoro tacy wspaniali sąsiedzi tam są. No, ale rzeczywiście wspaniali. Ali. Pani mecenas, a pani jak ze swoimi sąsiadami procesuje się, czy lubi? Nie, ja też muszę przyznać, że mam fantastycznych sąsiadów. E, może to nie jest właśnie popularne zjawisko, ale rzeczywiście znamy się, e, no, spotykamy się najczęściej na klatce, w, indzie, e, w garażu podziemnym. No, ale znamy swoje rodziny, spotykamy się na placach zabaw i rzeczywiście te kontakty utrzymujemy, e, służymy sobie pomocą. Ostatnio e, niestety moi sąsiedzi za, zostali zalani, bo gdzieś tam uszczelki nie wytrzymały, no i teraz ich mieszkanie jest niestety osuszane, ale też tutaj w tym zakresie gdzieś tam dostali od nas wsparcie, więc da się, rzeczywiście da się, no ale to wszystko wydaje mi się zależy od osobowości e, danych ludzi mieszkających właśnie w danym bloku, w danej klatce, no bo no, siłą rzeczy moje doświadczenie zawodowe pokazuje, że no nie zawsze z tymi sąsiadami no tak, mamy tak dobre relacje, ale życzyłabym wszystkim naszym słuchaczom, żeby mieli takie relacje jak ja ze swoimi sąsiadami. O, ja też, ja też, pani mecenas. Tak. O, o tych a... gorszych y, stosunkach z sąsiadami jeszcze dzisiaj porozmawiamy, tak. bo to jest temat niewyczerpany. Tak, a Grzech Piotrowski, teraz chyba mieszkasz bardziej tak w, no, w, osobno trochę, prawda, Grzech? Tak, bo podpatruje moje, ciebie. I... Tak, moje pod pojęcie w ogóle sąsiedztwa jest takie bardzo, bardzo ruchome, bo całe życie spędzam pół roku w przeróżnych miejscach. Są to miejsca, do których wracam. Moim sąsiadem jest, są również moi koledzy z pokojów obok, w których mieszkamy w hotelach. Moi sąsiedzi w różnych miejscach, w których mieszkałem ostatnio w Warszawie musieli mnie znosić z tym graniem na saksofonie, To niekoniecznie było było dla nich najszczęśliwsze. Aczkolwiek im byłem starszy, tym bardziej obudowywałem te pomieszczenia w formy studyjne, już takie hmm. dźwiękoszczelne i trochę bardziej mnie sąsiedzi lubili. A może coraz lepiej pan grał, więc z coraz większą to, przyjemnością to, jest, to, to, to zależy, kto co lubi. Natomiast y, kilka lat temu wszystko sprzedaliśmy i mieszkamy teraz y, na wsi. Faktycznie mam sąsiada Janka y, i kilku jeszcze innych y, sadowników i te i te nasze relacje są fantastyczne. Mm -hmm. Tak naprawdę. Ale czy miałeś takie sytuacje, Grzechu, że nie wiem, ćwiczyłeś i przychodziła sąsiadka z dołu, kiedy byłeś jeszcze młodym człowiekiem, nie wiem, albo, albo pukała nie tak Tak, miałem bardzo różne sytuacje. Tak dalej. Jeszcze dalej. w Olsztynie, z którego dzisiaj do Państwa mówię, była, była taka fajna sytuacja, że grałem na saksofonie No i ci sąsiedzi musieli mnie znosić, i któregoś dnia nie grałem akurat. I przyszła sąsiadka, puka, mówi. Pani Halinko, może pani Grzegorzowi powiedzieć, żeby trochę pograł, bo dziecko mi nie zasypia. Jak, jak, jak zaczynałem grać, to dzieci im zasypiały wtedy. To była taka kołysanka i to było ciekawe. Z kolei no, miałem takiego sąsiada w Warszawie, prezesa, który z zegarkiem w ręku chodził. Jak tylko wybiła 22 i jedna sekunda, to stał już pod moją pod moimi drzwiami, tak więc to tam mieliśmy wojnę, no niestety muszę przyznać. Prezesi są najgorsi, prawda? No tak, prezes jak to prezes, tak. no, rządzi się swoimi prawami, no cóż. A w a jakiego rodzaju konfliktami sąsiedzkimi ma pani najczęściej do czynienia? Co jest najpopularniejsze? O co się kłócą sąsiedzi? Najczęściej właśnie wchodzi w grę kwestia hałasu, no nie mówię tutaj o grach, grze na instrumentach muzycznych, no, ale w ogóle właśnie hałas spowodowany zabawą dzieci, bieganiem dzieci czy dźwięki wydawane przez zwierzęta, czy zbyt głośna muzyka, czy impreza zorganizowana przez sąsiada, to rzeczywiście jest powód do tych największych... ...gdzieś tam się wydostać z tego garażu. Ale to aż takie skaluje, że do sądu ludzie w tej sprawie chodzą? Może nie, e, natomiast jakby jeżeli chodzi o sprawy związane z hałasem, naruszaniem tej mitycznej e, ciszy nocnej, bo jakby w przepisach nie ma czegoś takiego, jak e, cisza nocna, to się jednak e, przyjęło. E, no ta Agata e, dzisiaj pow... da popalić. Tak, e, natomiast rzeczywiście takie sprawy trafiają do sądów. Jeżeli przyjeżdża Straż Miejska, Policja wręcza mandat, no bo słyszy, że jest impreza, jest dużo ludzi w mieście. Tak? No i na przykład właśnie się nie przyjmuje takiego mandatu i idzie odwołanie do sądów w takiej formie, że Policja składa wniosego ukaranie, no i wtedy normalnie w sądzie karnym, w wydziale karnym. To jest sprawa o wykroczenie. Odbywają się normalnie rozprawy. Ja kiedyś reprezentowałam taki klub e, na Mazowieckiej e, o, ciekawe, e, i tam to... tych spraw było. Mogę znać? No nie nie nie nie chcę absolutnie ujawnić tutaj e, i łamać tajemnicy adwokackiej. Natomiast ten klub miał. Myślę, że jest kilkaset spraw w sądzie rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia i tam nawet wnioskowaliśmy o biegłego zakresu akustyki, byli przesłuchiwani świadkowie. No naprawdę, te procesy były dość, dość ciekawe, no ale no, trzeba przyznać, że działalność tego klubu no, mogła być uciążliwa dla sąsiadów. Także, tak jak mówię, kwestia właśnie hałasu, zestawiania tych klatek. Teraz też dochodzą kwestie montowania kamer. Bo... A e, czy można, czy nie można? Rafał, do... musisz się ładnie ubierać. Staram się. Bo ile ta kamera obejmuje gdzieś tam e, właśnie nasze drzwi, czy nasz balkon, e, czy taras, e, no to jest to dopuszczalne. No, ale jeżeli już kamerujemy e, taras, czy balkon sąsiada, no to to już e, może już stanowić gorzej. naruszenie tak, prawa i wtedy sąsiad może mieć z tego tytułu po prostu do nas e, roszczenie. A tak, co bo... jeszcze konfliktujemy się z sąsiadami za chwilę, z tymi najbliższymi, pomówmy o tych trochę... Dalszych. Tak, jak wygląda, jak, jak się prezentuje widok na Polskę z Wołynia? Pytam o to dlatego, że w, tym, w waszej zbiorowej pracy twój rozdział, twój reportaż jest poświęcony bohat protagonistom. Ja jestem warmianką grzechu. Och, e, kon, ty kończyłeś liceum pierwsze z tego co pamiętam. No. I jedynka tak, a potem się przeniosłem niestety do wieczorówki, ale ano w sumie właśnie, to właśnie niestety, ja czwór, bo... i, A ja czwórka. czwórka. A ja mieszkałem i, koło czwórki. Czyli sąsiedzi. A no właśnie, sąsiedzi. Poznali się sąsiedzi. w motywach. A w tej książce, bo zanim powiem o, o swoim reportażu, to jest taki reportaż Marcina Terlika, Olsztynianina, czy też Olsztyniaka, LO2, grzechu. Tak, o tak, 2 tak, tak. Marcin Terlik napisał o obwodzie królewieckim i o tym, jakie wpływy tego, z tego obwodu królewieckiego Miały miejsce od początku lat 90. Pamiętasz te bazary, prawda? Ten tak, cały tak, tak, szał. Oczywiście. I to jest naprawdę świetna opowieść, ale też rozmawiał z Rosjanami, którzy mieszkają teraz w Polsce, którzy stamtąd pochodzą. I jak chciałam Państwu powiedzieć tu w studio i, i Grzechowi Wolsztynie, ale też słuchaczom, że nie tak dawno rozmawiałam z profesorem Normanem Davisem i Norman Davis powiedział, że obwód królewiecki jest takim miejscem europejskim, to nie jest Rosja i że on ma taką intuicję, że tam niedługo dojdzie do buntu i owód królewiecki będzie chciał się przyłączyć do Europy, do, do Unii Europejskiej. Więc polecam Państwu ten reportaż Marcina Terlika, a wrócę szybciutko do, do Wołynia, bo na wołę jeździłam na Wołę jeździłam wiele razy od 2013 roku, ale nigdy aż do sierpnia zeszłego roku nie byłam na Wołeniu w czasie wojny, mm. pełnoskalowej wojny. Rozmawiałam tam z ludźmi o historii. No, mamy wspólną historię. Mamy wspólną historię rzezi Wołęskiej, którą tego słowa rzeź Ukraińcy nie wymawiają. Rzeź nazywają tragedią, czyli już w samym języku mamy konflikt tak naprawdę. Natomiast e, rozmawiałam i z historykami, i z tak zwanymi zwykłymi ludźmi, i to są, to są ludzie, którzy chcą przede wszystkim, żeby doszło do ekshumacji. To są ludzie, bo tam jest najprawdopodobniej lekko licząc 60-70 tysięcy. Szczątek ludzkich zamordowanych w 1943 roku ciągle w ziemi, ciągle nigdy nie były ekshumowane i pochowane, nie, nie miały zapewnionego godnego pochówku, a rodziny ich nie, nie, nie, nie mogły tego uczcić. To teraz robimy chwilę przerwy, a po muzyce wracamy do między innymi z Widokiem na Polskę. Polskie Radio, Jedynka. To obliczamy intensywnie, jak liczne rodziny są naszymi sąsiadami. Wyszło nam już 49 Tak, ja pozdrawiam moich sąsiadów z góry. Sąsiadów, którzy 60 Mają 4. szóstkę dzieci. Bo dzisiaj mów... w Motywach rozmawiamy o sąsiadach i rozmawiamy w doskonałym towarzystwie. No, no ja zawsze w, w doskonałym, bo Rafał Sławon jest tutaj ze mną, współprowadzącym. Dziękujemy. Tak, tak. I jeszcze mam lepiej tego wieczoru, bo Magdalena Rigamonti jest z nami, Grzech Piotrowski i pani mecenas Karolina Pilawska. To może wróćmy, wróćmy jednak na ten wołyn, bo przerwaliśmy muzycznie i mówiłaś Magdalena o tym, że no historia, czy to jest jedyny sposób, w który, w wiem, że no, my jak mówimy Wołyń, to myślimy przez historię, ale czy nie ma z tej pułapki jakiegoś wyjścia innego, czy nie możemy patrzeć na wołoń przez inną perspektywę, czy oni Może, też na nas tak patrzą? To jest taki, jak oni na nas jesteśmy, to prawda, całe życie w różnych związkach, czasem jesteśmy między związkami, prawda? Mówię teraz o naszych prywatnych tych. Jak jesteśmy w związku, jest jakaś zadra, która jest nieprzegadana, nie przepracowana, no to się zaczyna kłopot robić w tym związku, małżeństwie, relacji, prawda? I tu jest tak samo jesteśmy z Ukraińcami przyjaciółmi, jesteśmy blisko siebie. Teraz jeszcze w czasie pełnoskolowej wojny no, jesteśmy bliżej niż, kiedy, niż, niż kiedykolwiek. Ale to ciągle i sami Ukraińcy to czują i też Polacy, nie tylko ci, którzy stracili tam swoim, swoich bliskich, nie tylko ci, co mają pretensje do Ukraińców, tylko... A wielu Polaków ma, ma, ma, ma ten problem. A zobaczcie, co się dzieje z politykami. Jak oni potrafią, szczególnie ta prawa strona, prawda? a szczególnie ta prawa, bardzo prawa strona, jak ona tym potrafi grać, jak rozbudzać emocje, jak dzielić Polaków jeszcze. Więc ja myślę, po, został powołany taki specjalny zespół polsko-ukraiński, za co chylę czoła przed panią Hanną Wróblewską. było minister kultury, bo ona za tym stała na początku w 2024 roku, tak polsko-ukraiński, no właśnie, żeby te sprawę ekshumacji, kompromisu, rozmów, rozmów załatwić. I, I Ukraińcy, z którymi rozmawiałam na Włoch, mm -hmm. oni tego chcą po prostu. Oni chcą, żeby już nie było tej. Tej czarnej, strasznej plamy, żebyśmy hmm. mogli rozmawiać bez tego, co nam wisi między, e, m, między głowami i, i, i co jest takim no, ciągle trudnym, niezłatwionym tematem. A gdybyśmy odeszli od wojny, to jak Ukraińcy w ogóle widzą nas? No, wiesz... E, czy, czy operują z nasze pokolenie. No to są ludzie, którzy w 90 latach przyjeżdżali do Polski w 2000, którzy wspominają jeden chłopak teraz 40 paroletni chłopak opowiada mi jak był w, w Lwowie, kiedy Jan Paweł II przyjechał. Dla nich to było bardzo, bardzo, bardzo bardzo istotne, że ich traktował jak prawdziwych chrześcijan. Mhm. Um, Teraz dla nich Polska jest tym krajem, który pomógł i pomaga, ale też jest krajem, zresztą nie tylko dla Ukraińców, bo jak przeczytacie państwo z widokiem na Polskę inne reportaże, to nawet w reportażu Alicji i Staszak o Niemcach. My dla Niemców jesteśmy wzorem takiej energii ekonomicznej, energii mhm. gospodarczej, tego, że tu się naprawdę nam świetnie żyje. My jesteśmy coraz bogatsi, coraz bardziej wykształceni, no tylko mamy jeden problem, mamy... Front, jesteśmy krajem przyfrontowym i e, ruskiego no. szatana, który nam ale grozi. Ale też zazdrosną nam innowacyjności Niemcy bardzo. Przecież no, oczywiście, mamy no, no, no, oczywiście. No oni ciągle pracują no tak. dalej. Ale Czesi i, Czesi w, e, i Słowacy, reportaże e, Moniki Walusi, e, Tomka Mateusiaka to samo. Więc to, to jest z, naprawdę my powinniśmy i. E, Postawić tak, sobie pomnik taki malutki. Ale wiesz co, trochę tak, my powinniśmy. Tak, my jesteśmy narze narzekającym. Tak, narzekającym narodem, ale tak. ja uważam, że my naprawdę powinniśmy być dumni. No, słuchajcie, no ja, za chwilę rocznica 4 czerwca. Dobre, jedyne co dobre z tego tragicznego, tej tragicznej wojny, to jest to, że uważam, że jeśli chodzi o Polaków, trochę nadrabiamy brak wiedzy na temat Ukraińs Ukraińców i na temat historii literatury ukraińskiej. To, to się trochę dzieje, ale mówiłaś o politykach, jak oni dzielą, a ale z, z kolei uważam, że wielu z nas, a na przykład Grzech Piotrowski to już w ogóle, to wspaniale potrafi łączyć. Muzyka bo, łączy. Bo e, e, łączy tak na co dzień, tworząc zespoły e, duże i mniejsze. Ale mówię, Grzechu, o tym twoim dużym projekcie, którym jest ta World Orchestra. Czy mógłbyś powiedzieć, jak się dogadują e, właśnie muzycy, którzy są teoretycznie z bliskich sobie krajów, ale na przykład zupełnie inaczej brzmią? Jak to wygląda, powiedz? wątków jest tak dużo. Na chwilkę się odniosę do tego, co pani mówiła o sytuacji e, polskiej. Mało kto wie, że artyści z całego świata, naprawdę wielu, wielu artystów zaczyna bardzo poważnie rozważać przeprowadzkę do Polski, do Warszawy, albo chociaż gdzieś bardzo blisko, ponieważ rynek polski jest jednym z najbardziej rozwijających się rynek sztuki e, na świecie. Jeżeli chodzi o World Orchestra, to, to ten mój taki pomysł jeszcze z liceum, jak miałem 16 lat, a z kolei rozpocząłem orkiestrę w 2009 roku, to on był w sumie bardzo prosty, a taki trudny. W tamtych czasach pomyślałem sobie, że fajnie byłoby zrobić orkiestrę, w której to, na całym, w której to będą artyści opcjonalnie z całego globu, z przeróżnych odcieni muzyki improwizowanej, sztuki, folkloru, którzy razem, znając siebie, będą tworzyli wspólnie dzieła, Duże dzieła, również symfoniczne, albo przynajmniej quasi-symfoniczne, wielkoformatowe, gdzie ta muzyka, w tej, jakby w brzmieniu tego całego zespołu słychać, będzie przeróżne wątki różnych kultur. I faktycznie zrobiłem tych koncertów bardzo dużo. Napisałem później dwie symfonie. <śmiech> Jedna symfonia Lech Czech Irus, bazująca na polskiej legendzie o Słowianach i druga Symfonia na Stulecie Niepodległości, czyli Symfonia Stół. I jak słucha się tych, tych utworów, to one są faktycznie taki, takie multinarodowe. Multi narod, multi Mam bardzo dużo ciekawych anegdot, nie będę tutaj Państwa e, e, zanudzał. Nie jest to aż, aż tak proste, jak, jak brzmi, ponieważ historia orkiestry to jest historia też wielu upadków i więcej jest koncertów, których nie udało mi się zorganizować niż te, które zrobiliśmy. No, przed pandemią, tydzień przed pandemią miałem podpisać umowę na premierę w World Orchestra we wszystkich właściwie największych stolicach, ale na takie koncerty ja to dłubałem ten temat przez wiele lat, żeby mm. ktoś tam naprawdę chciał nas zaprosić, żeby nie był to koncert, że wyśle nas Ministerstwo Kultury czy tam ambasada zaprosi i przyjdą Polacy, zjedzą koreczki i pójdziemy, tylko żeby to było faktycznie połączenie tych artystów stamtąd, z tymi artystami od nas i współ i współpraca. Jeżeli chodzi o język, to muzyka, muzyka jest takim muzyce ...i w muzyce ludowej, w folklorze, w każdego, w, w, każdym, w każdej właściwie odmianie muzyki e, folkowej, w muzyce eksperymentalnej, no i w jazzie jego jego, każdym właściwie przejawie. A muzycznie no to... A... uważasz grzechu, jeżeli najbliżej jest nam do któregoś sąsiada? A może parze, Czy... do kogo jest najbliżej po prostu? Jest nam, najbliżej, jest nam najbliżej na wschód, muzycznie. My, my jesteśmy y, ogólnie wschód, patrząc od nas na wschód. Ja grałem na całym świecie koncerty i najlepszy odbiór y, sztuki, z jakim się spotkałem, przynajmniej tej naszej, był zawsze na wschód to serce, ta otwartość. Mówiła tutaj pani wcześniej o, o Kaliningradzie. Ja pamiętam, graliśmy z Wort jeden z naszych pierwszych koncertów w Kaliningradzie. Oni tam płakali. Przemówienia gratulacyjne trwały chyba z pół, z pół godziny. To jest z kolei świat zachodni jest bardzo taki sztywny. On ma, to, on ma gdzieś tam pod skórą zamkniętą tą swoją wrażliwość. I tutaj można by już godzinami mówić. Skandynawia, no to ciężko tam to, to, to w ogóle ciężko w ogóle porównywać. Ten chłód, dosłowny chłód przekłada się również na chłód w odbiorze, co wcale nie oznacza że im to się nie podoba, tylko jesteśmy bardzo, bardzo różni. Mhm. Z kolei Afryka <śmiech> ma taką kompletnie, się... kompletnie inną temperaturę. Kiedyś przygotowywaliśmy koncert World Orchestra, koncert w wulkanie na Capo Verde, który odbył się. No i miałem próby z różnymi artystami. Trwało to w ogóle e, cała opowieść, dwa e, rok. Tydzień przed spotkałem muzyków, z którymi umówiłem się na koncert. Mieliśmy dwa dni prób. Jest środa, w środę się nie pojawili, w czwartek się nie pojawili, w piątek się nie pojawili, w piątek, był, w sobotę był koncert, się nie pojawili i spotkałem ich w niedzielę. I oni mówią, hello, brother, how are you, where is the concert? Ja mówię, słuchaj, on był wczoraj. A, sorry. No to... I, i, we, we forgot. No i to, no i to jest takie... I to jest, to jest w, sumie, w sumie urocze, no... Ja się nauczyłem w ogóle niczym nie przejmować. Jestem w stanie zaadoptować się do każdych warunków. Możecie mnie zrzucić e, z padochronem z zamkniętymi oczami, no byle mnie nie wpadł do wody. E, gdziekolwiek i w ciągu kilku dni zorganizuję tam koncert. Póki co nie będziemy nikogo zrzucać, a zwłaszcza naszych gości nawet y, na suchy ląd. Za to posłuchamy piosenki i to będzie bardzo popularny zespół na Ukrainie właśnie. W Ukrainie. And Pozna znozaruje pośop Dobry wieczór Państwu. Motywy sobie trwają. trwają Agata Passen, trefa sławań. W motywach, gdzie się rozmawiamy o sąsiadach, naszych bliższych i, i dalszych z, sąsiadach. Z wspaniałymi gośćmi Magdaleną Rigamonti, panią mecenas Karoliną Pilawską i e, saksofonistą, muzykiem, e, który potrafi grać i w wulkanie, i na spadochronie. Grzech Piotrowski ja mam, z nami. Ja I w Olsztynie nawet. Ja mam Boś, pytanie do pani mecenas, bo e, zrobiłem taki research internetowy i wbiłem do wyszukarki, jakie są najpopularniejsze konflikty sąsiedzkie. Pani mówiła o tych, ale główne pytanie, znaczy naprawdę Jedno z głównych pytań to było, czy można tupać yy, po 22, chodzić w szpilkach po mieszkaniu? No właśnie, to zależy i to jest niestety najgorsza odpowiedź, której, którą może udzielić e, Zależy w jakich prawdy. szpilkach, jakiej marki? Nie, no to oczywiście, jeżeli to jest jakby pojedyncza, sporadyczna sytuacja, no to jakby, no nie jest zbyt uciążliwa tak, dla naszego sąsiada. No ale jeżeli dzieje się to nagminnie i ktoś w północy chodzi w tych szpilkach, w mieszkaniu, tak, które e, znajduje się nad naszym mieszkaniem, no to już mamy do czynienia jednak z takim wejściem e, w taki komfort życia tych sąsiadów, którzy mieszkają e, na tym piętrze niższym. No i rzeczywiście wtedy to się może skończyć gdzieś tam nawet sprawą sądową, no bo nie sądzę, że policja czy straż miejska, która by przyjechała, no, wystawiłaby mandat za to, że ktoś chodzi w szpilkach. Natomiast no to może się skończyć po prostu na drodze e, cywilnej żądaniem, żeby ta osoba, ten sąsiad z góry czy sąsiadka raczej, e, zaprzestała właśnie e, takiego postępowania, czyli żeby zaprzestała chodzić po prostu w szpilkach. A czy są takie konflikty? Bo jest taki serial, on się chyba ma tytuł Afery" ale nie dam sobie głowy obciąć o takim małym konflikcie, który tak zaczął eskalować, że skończył się tam już tak, i to, i to, masakrą. Bywają takie by, konflikty Bywają. Istotnie? Bywają. I to, co jakby tak jak przysłuchuje się tutaj pani Magdalenie i państwu, to, to to, co jest najważniejsze i też z mojego punktu widzenia jako adwokata, no to jest właśnie ta rozmowa. Bo my możemy się procesować z różnymi instytucjami, ktoś nam nie zapłaci faktury, pozwiemy bank i tak dalej. Natomiast jeżeli zaczniemy się procesować z sąsiadem, no to już ten komfort życia w danym mm. miejscu drastycznie spada, no bo ten sąsiad mm, tak. będzie naszym sąsiadem sprzęt, Tak, prawdopodobnie rok. za rok, za dwa, za pięć lat. E, więc ja mam tutaj taki apel do nas, nas, naszych słuchaczy, że warto rozmawiać, że ten sąd powinien być, szczególnie właśnie w tych stosunkach sąsiedzkich, taką ostatecznością, że rzeczywiście, jeżeli ten konflikt jest zaogniony, każdy ma swoje racje, tutaj wybrzmiało właśnie e, z ust pana Grega, że jesteśmy różni, tak? I nasi sąsiedzi... grzecha, te, grzecha przepraszam... Są różni, mają różne wyzwania, mają małe dzieci. No dobrze, ale jeżeli sąsiad na przykład bierz, jest niezadowolony, bo ja mam, posadziłam sobie wielką lipę, marzyłabym o tym i e, coś liście spadają na jego stronę. Wyobrażam sobie, albo, albo, z, albo nagle słuchacz postanowił dać mi jakieś piękne auto i nie mieści mi się nigdzie i stawiam sobie jeszcze dodatkowy taki malusienki, Agata, ale taki z fajlingiem i tej że tak ale musimy pamiętać że jakby te uprawnienia, które nam przysługują, no nie mogą naruszać praw innych osób, w tym przypadku sąsiadów, czyli nie możemy sobie stawiać mhm. swojego samochodu, gdzie nam się żywnie podoba i utrudniać e, życie naszym sąsiadom, czy właśnie nie możemy posadzić sobie wielkiego drzewa, które na przykład zasłoni cały mhm. widok naszemu sąsiadowi, no bo w tym wszystkim gdzieś tam chodzi o wyrozumiałość i zrozumienie tego drugiego człowieka, bo prawo oczywiście jest prawem i sądy rozstrzygają takie sprawy nierzadko, natomiast tak jak Tutaj chciałbym dokończyć. Ten sąsiad będzie naszym sąsiadem, i może tak. zamiast właśnie sądu warto gdzieś porozmawiać, czy nawet skorzystać z pomocy mediatora, zamiast zaogniać tę sytuację. Tak. Bo jeżeli dojdzie do zaognienia, no to potem bardzo trudno już jest odwrócić tak, ten kierunek. Ale ta sytuacja z najbliższymi sąsiadami przekłada się wprost na sytuację z naszymi sąsiadami za granicą. Też lepiej z nimi rozmawiać, niż eskalować małe konflikty. No prawda? i to znowu ja mi się włącza, oczywiście to nie jest audycja polityczna, ale no, wiecie, jaki są jak ma ira سوفka Społeczeństwo jak to wpływa na nasze bezpieczeństwo No to bezpieczeństwo. prawda, ale przecież ta, nasi sąsiedzi też są faszerowani antypolską o, propagandą. propagandą i też yy, no nie wierzę, że od rana do wieczora studiują historię Polski. My bardzo I, mało wiemy. Ja i sama kochają, się ciągle i mówią, Tylko kochamy Polaków, kochamy Polaków, Tak na tym, że moja tak? wiedza na temat no wiesz, właśnie, chociażby czy, czy, czy, historii czy, czy, Ukrainy czy Białorusi jest mikra, tak? To tak właśnie. Czy kiedy przygotowywaliście tę książkę, to dowiadywaliście się też, ile wiedzą o Polakach nasi sąsiedzi tak naprawdę? No wiedzą pewnie. Dużo. To, jest, to jest sporo. Te tematy zajmują w tych e, reportażach ile wiedzą, co myślą, jak postrzegają, jakie są stereotypy. No tak, i tak jak my mało wiemy o nich, tak oni w sumie mało wiedzą o nas, ale no właśnie ta rozmowa, o której pani mecenas powiedziała i redaktor Pasent, no to, to jest podstawa, No nie chcę mówić jakichś złotych myśli, no ale słuchajcie, no na, na tym poziomie niepolitycznym, tylko na poziomie zwykłych ludzi, to jest najistotniejsze. No jak jesteśmy... Dajemy się manipulować politykom, jak dajemy, no, jesteśmy w ich garściach, to się nam trudniej dogadać. A skąd na te... ty wiesz, że coś jest propagandą? Ty się nie dajesz, Magda? No, trzeba sprawdzać chyba ja, jakieś rzeczy. Bo ja się cały czas martwię tym, że ta, ta higiena jest no, trudna do sprawdzenia, no, tak? że... co jest podprogowo gdzieś tam propagandą. A co nie, Jeśli tak? wydawca da nam czas do 6 rano, to możemy zrobić tutaj lekcję edukacji medialnej, no, krytycz, kryty, krytycznego e, myślenia e, dronów dezinformacyjnych, które 200 tysięcy dziennie jest wrzucanych do, do 200 tysięcy dziennie do polskiej infosfery. E, no i, i to tak, to jest ten, ten temat, on jest bardzo, bardzo, bardzo rozległy i te drony dezinformacyjne przygotowywane przez Kreml, one wpadają nie tylko do naszego internetu, one wpadają też do ukraińskiego internetu i one są antypolskie na przykład, a te do nas antyukraińskie. Um, wpadają do różnych krajów, do Indii, do e, w, wszystkich krajów Unii, e, Unii Europejskiej. Także w zasadzie do całego świata, bo Rosjanie to, e, a nawet powiem, ruscy to mistrzowie Perfekcyjni Na, te, te perfekcyjnie to robią i robią to od lat, a my, ja mam wrażenie dopiero się zaczynamy orientować. jak taka rozmowa ma miejsce, to od jest, razu, szansa. jest szansa, prawda? A nie, że od razu z pozwem Tak, albo, popa. że przyjeżdża od razu policja i jest wielka awantura tak. i mandat, albo sprawa w sądzie, tak? No bo... To, to się czasami niestety tak kończy, a tak jak mówię, potem ciężko te relacje już y, odbudować, czy w ogóle je zbudować. I tak samo jak Polska się nie przeniesie, nie wiem, do Afryki i zawsze będziemy sąsiadować y, z Niemcami, z Ukrainą, z Białorusią. I zawsze będzie zimno. Tak. Mm. No to tak samo Pięknie. jest z naszymi sąsiadami z reguły, jak już gdzieś kupujemy mieszkanie, tak, no to mamy kredyt na te 30 lat i pewnie tyle tam mieszkać będziemy. Tylko my mamy jedną rzecz chcę powiedzieć, że my mamy to, co Grzech trochę Piotrowski mówił o, o, o tym, że, że są ludzie, którzy chcą się przeprowadzać do Polski z rozmaitych krajów. Ale my, my naprawdę jesteśmy teraz w takiej niepowtarzalnej szansie, że możemy być liderem naszego regionu. Mówię teraz o Polsce. Możemy być liderem naszego regionu dla Ukrainy, dla Litwy, dla Czech, Słowacji, Węgier, bo przecież tam się zmieniła władza i liderem, ale też wzorem. Na pewno jesteśmy wzorem, jak powiedział ostatnio wybrany nowy przywódca Węgier, tak? Po Wiktorze Orbanie. Więc mam nadzieję, że politycy będą z tego potrafili bardzo, bardzo umiejętnie skorzystać, żeby mieć to przywództwo w regionie i że będzie, będziemy to my e, rozumieli jako społeczeństwo. Ma Pani dużo, dużo wiary w polskich polityków. Ja mam z kolei dużo wiary w, w nasz naród i na przykład właśnie obywateli, przedsiębiorców, bo ja to, to też się, obserwuję to właśnie na łączy. Czy tak. Dajmy Panu Grzechowi jeszcze powiedzieć, bo zostało mu pół minuty. Pan w, ma wiarę w naszych sąsiadów i w nas, Mam że... wiarę w sąsiadów, e, we wszystkich właściwie. Ja pokładam Ogromną nadzieję po prostu w ludziach. Zbiórka z ubiegłego tygodnia Łatwo Ganga pokazała, że Polska jest przepięknym krajem. Pamiętam takie... takie ten, ten stan był podobny, jak umarł Jan, Pape, Jan Paweł II. I my mamy coś takiego, co jest niespotykane. Chciałem się tylko odnieść do, do zmiany postrzegania Polski. Wróciłem właśnie z największych targów jazzowych na świecie. Ahead w Bremen, gdzie mm, sam fakt, że posiadam sieć jazzową w Polsce, koncertów, siódmy i dopiero pod nas będzie się układał e, e, kalendarz w innych, w innych krajach. I to jest gigantyczna zmiana. I ten... To jest coś takiego, czego, czego ja wcześniej... Nie I tym, y Miejmy nadzieję, że polskie radio będzie na tych festiwalach. Tak, i tym w wspaniałym akcentem kończymy dzisiejsze spotkanie, kończymy dzisiejsze motywy. Dziękujemy Magdalenie Riga Monti z widokiem na Polskę. To jest ta książka, mecenas Karolinie Pilowskiej i Grzechowi Piotrowskiemu, którego utworu teraz słuchamy. Babum.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 Wracam do Warszawy, zabiorę się do jakiejkolwiek roboty i skończę z tymi głupstwami, które mi rozstrajają nerwy. Chcę starskiego, niech ma starskiego. Przegrałem na niej dobrze, za to wygrałem na innych rzeczach. Wszystkiego nie można posiadać. I od kilku chwil czuł na wąsach jakąś gęstą wilgoć. Krew pomyślał. Otarł usta i przy świetle zapałki Zobaczył na chustce pianę Wściekam się, czy co u diabła Wtem z daleka zobaczył dwa światła Powoli zbliżające się w jego stronę Za nimi majaczyła ciemna masa Za którą ciągnął gęsty snop iskier Pociąg, rzekł do siebie I przywidziało mu się, że jest to ten sam pociąg Którym jedzie panna Izabela Zobaczył znowu salonik oświetlony latarnią przysłoniętą niebieskim kamlotem, a w kącie dostrzegł pannę Izabelę w objęciach starskiego. Tak kocham, tak kocham, szepnął i nie mogę zapomnieć. W tej chwili opanowało go cierpienie, na które w ludzkim języku już nie ma nazwiska. Dręczyła go zmęczona myśl, zbolałe uczucie, zdruzgotana wola, całe istnienie. I nagle uczuł już nie pragnienie, ale głód i żądzę śmierci. Pociąg zwolna zbliżał się. Wokulski, nie zdając sobie sprawy z tego, co robi, upadł na szyny. Drżał, zęby mu szczękały, schwycił się oburącz podkładów, miał usta pełne piasku. Na drogę padł blask latarni, szyny zaczęły cicho dźwięczeć pod toczącą się lokomotywą. – Boże, bądź miłościw – szepnął i zamknął oczy. Nagle uczuł ciepło i gwałtowne szarpnięcie, które strąciło go z szyn. Pociąg przeleciał o kilka cali od głowy, obryzgując go parą i gorącym popiołem. Na chwilę stracił przytomność, a gdy ocknął się… Zobaczył jakiegoś człowieka, który siedział mu na piersiach i trzymał za ręce. — Co wielmożny pan robi najlepszego? — mówił człowiek. — Kto słyszał takie rzeczy? Przecie Bóg nie dokończył. Wokulski zepchnął go z siebie, pochwycił za kołnierz i jednym szarpnięciem rzucił na ziemię. — Czego chcesz ode mnie, ty podły? — zawołał. — Panie, wielmożny panie, ja przecie jestem wysocki. Wysocki, Wysocki, powtórzył Wokulski Kłamiesz, Wysocki jest w Warszawie Ale ja jego brat, Dróżnik, przecie mi wielmożny pan sam Miejsce tu wyrobił jeszcze w przeszłym roku po Wielkanocy I gdzieżbym ja mógł patrzeć na takie nieszczęście pana Zresztą panie, na kolei nie wolno włazić pod maszynę Wokulski zamyślił się i puścił go wszystko zwraca się przeciw mnie, cokolwiek zrobiłem dobrego, szepnął. Był bardzo zmęczony, więc usiadł na ziemi obok dzikiej gruszki, co w tym miejscu rosła nie większa od dziecka. W tym czasie wiał wiatr i poruszał listkami drzewa, wywołując szelesty, które nie wiadomo skąd przypomniały Wokulskiemu dawne lata.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 www.orange.pl Ukośnik Mega Misja. Do 28 kwietnia. To działam. Ogłoszenie społeczne. Radio Kierowców. Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Dobra wiadomość z autostrady A1 z odcinka Toruń Południe. Punkt poboru Nowa Wieś. Już od kilkudziesięciu minut. Ten fragment Autoslada 1 na jezdni w kierunku Trójmiasta jest przejezdny, a były kłopoty na 149 km spowodowane przez awarię ciężarówki, która zablokowała całkowicie przejazd w kierunku Gdańska. Inne miejsce na autosladzie A1 Częstochowa na wysokości parkingu autosladowego wierzchowisko wschód na 422 km. Tu doszło z kolei do zdarzenia trzech ciężarówek i auta osobowego. W efekcie od kilku godzin mamy zablokowany jeden pas jezdni w kierunku Łodzi. Autostrada A2. Odcinek węzeł Łowicz, węzeł Skierniewice. Na wysokości parkingu autostradowego po lesie na 395 km doszło do kolizji dwóch aut osobowych. W efekcie mamy zablokowany jeden pas jezdni w kierunku Warszawy. Koniec kłopotów na autostradzie A4 na odcinku węzeł Chojnów, węzeł Lubiatów w pobliżu 75 km zepsuło się auto dostawcze i blokuje jeden z pasów jezdni w kierunku Zgorzelca. Droga Krajowa numer 16, odcinek Augustów, Sejny w pobliżu 339 km to jest rejon Augustowa, tam doszło do pożaru ciężarówki od kilku godzin. Krajowa Trasa nr 16 jest drogą zablokowaną.